Cześć, ja jestem Simon i witam w tym odcinku kursu programowania w PAW. I to w sumie na tyle. Kody zoptymalizowane. Kody zoptymalizowane. Zoptymalizowane. Zoptymalizowane.